named this one Post Office. Post ironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną. Każdy czwartek o godzinie 22:00. Cześć. Cześć kochani, witajcie w kolejnym Post office, a dzisiaj w Wielkim Poście można powiedzieć. Wielki Post Office. Tak, Wielki Post Office i z tej okazji właśnie rozpoczęliśmy sobie dość liturgicznym, jak na naszą audycję, utworem. Jest to Rooster, czyli Good The Rooster. Z I... grupy Sad Boys. Jest. I co? I co? Ja za dużo w sumie o nim nie wiem. Ale o tym utworze wiem, że jest to um, takie oddanie cz czci na, na, na cześć. O, masła maślana się zrobiło. Eee, tego takiego słynnego cmentarza w Sztokholmie. Storkyrkan, Ale czekaj, to nie jest kościół? No to jest kościół, ale przy nim jest taki cmentarz, taki spuki. To jest ten cmentarz, który jest jakby... Czekaj, bo ja to mam tutaj przed oczami. I się zastanawiam, czy to jest ten cmentarz, na którym ja byłem... Mm, czy nie? I co? Nie, to nie jest to. Ej, to jest to. W sensie jakby... Z... Tak. Tak, to jest to. To jest fajne miejsce. Ja tam byłem kiedyś i to jest mega ciekawe, ponieważ ten cmentarz znajduje się w centrum Sztokholmu i on jest zbudowany tak, że... Mm, na takim jakby podwyższaniu, że jakby jest ulica... Jest taki wysoki mur, i na tym, jakby na wysokości y, szczytu tego muru jest cmentarz. Więc, jakby zmarli z tego cmentarza znajdują się jakby na poziomie ulicy. Że idąc ulicą obok tego cmentarza się zrównujemy, jakby głowami z zmarłymi. Straszne, trochę. No. Ale takie uziemiające. I dzisiejsza audycja nie będzie taka. Dzisiaj mamy miks wszystkiego. Coś pysznego i ulubionego dla każdego się znajdzie. I teraz e, tak sobie myślę, że fajnie byłoby przyjść z czymś od Tytusa. Tak, i to jest nowość y, z zeszłego tygodnia. Czy z tego? Z zeszłego. Z zeszłego, zeszłego. zeszłego pamiętam y, piękne wspomnienie nasze. Czyli praktycznie każde, które przywołuję w tej audycji, czyli jest. Każde, które sobie. przeżywamy, jest piękne. To też prawda. Ale jechaliśmy sobie autem w zeszłym tygodniu właśnie i słuchaliśmy. Nie pomieścia tego. tylko nad miastem. <grym> I, <grym> Anioła na masce. I, i, I słuchaliśmy tego i ja powiedziałam, wow, czy to jest Tom York I tutaj trochę, trochę zdradziliśmy. Tak, ponieważ to jest Free. Yy, I właśnie z Tomem Yorkiem gościnnie tutaj. I to jest piosenka, będzie piosenka Traffic Lights z y, m, ostatniego albumu wydanego przez Fli. No i Fli to jest kurde świetny koleś, naprawdę, w sensie to jest taka barwna postać w muzyce w ogóle. To jest to, co my mówimy, że mamy Dina Blanta i mamy Fli. No, to prawda. Dzisiaj porównywałem sobie, jak wygląda Fli w zestawieniu z, z, z Pudzianowskim. J jak się nazywam Pudzianowski? E, Marcin? Mar Marcin. Mar Mar Mar Mar Mariusz? O Boże, ale cringe. Marcin, Marcin. Czekaj, Stawiam Wstawiam na Marcina. Pudzianowski. Mariusz. Kurde, no. No i jakby free to jest taki Mariusz Pudzianowski, tylko że gdyby e, Mewing <laughs> robił, ma taki Dueling bardziej. Coś w tym I jest. Ma takie same oczy jak, jak Mariusz Pudzianowski, takie głębokie, nie, błękitne, <laughs> piękne oczy. E, no i Flea to jest oczywiście basista Red Hot Chili Peppers, ale poza tym, że on grał w Red Hot Chili Peppers na basie, to w dzieciństwie grał na trąbce i yy, równolegle jakby ze swoją karierą basisty grał dal, dalej na tej trąbce, ale specjalnie jakoś się nie wychylał publicznie, nie, nie, nie prezentował tego skilla swojego, yy, aż do teraz, gdzie właśnie na albumie yy, swoim solowym Honora bardzo dużo na tej trąbce gra, i No i kurde, jest to naprawdę fajny album I jest na nim taki przekrój Różnych stylów Zahaczających właśnie o Takie klimaty yy, I mamy tutaj Między innymi cover Franka Oceana Thinking About You Mamy standard jazzowy Willow Whip For Me Mamy cover zespołu Funkadelic Maggot Brain yy. I mamy też gościnne wystąpienie właśnie Tama Jorka i Nika Cave'a. A oprócz nich pojawia się tutaj też perkusista red Hot, Peppers, red Hot Chili Peppers, Chad Smith, John Frushanti też się pojawia tutaj gościnnie na tym albumie. No i w ogóle, kurde, jak bardzo dużo różnych fajnych muzyków. I to jest naprawdę imponujące, jak bardzo to jest różne w ogóle od muzyki Red Hotów, to co tutaj Flea nam prezentuje. Także on jest prawdziwym takim kameleonem muzycznym. A jak Może? on brzmi, usłyszymy już teraz. Tak y właśnie Traffic lights z Tomem Jorkiem. I to było Traffic Lights, Flea i to Majorka. I... Ja mam dzisiaj w ogóle koszulkę Radiohead, a to nie było takie przemyślane z mojej strony. O to prawda, potwierdzam to, jestem w stanie zweryfikować teraz moimi oczyma. Kupiłem ją w lumpie za 20, nie no, mniej, za grosze, bo jestem super. <śmiech> Łowcą okazji. No. Eee, no to cóż, szkoda, że nie mamy Wielkiego Piątku, ha. a nie Czarnego Piątku. Kurde. A, no teraz jest Wielki Piątek bez czarni, co? <grym> <grym> no. no, po to pogadali. E, a teraz skaczemy sobie i skaczemy tylko gatunkowo, chociaż, chociaż, e, ale też w czasie cofamy się do roku 81 i chciałabym, żebyśmy docenili, jak to brzmi, jak na 81 rok. To jest bardzo melancholijna muzyka, która jest pełna sarkazmu, co jest trochę takie nietypowe i niebywałe. E, też bardzo dużo syntezatorów i no, po prostu znakomicie skomponowane utwory pod głos. To się często nie zdarza. I jest w tym dużo takiej zmysłowości, bym powiedziała. A mowa oczywiście o Rexie Running Out of Time. I ja bym szczerze poleciła całą płytę E, właśnie sobie tutaj odpaliłam, żeby wam powiedzieć, aha, jeszcze chciałam wam polecić Don't Turn Me Away, ale tego dzisiaj nie puścimy. Ale też bardzo, bardzo serdecznie polecam, bo to jest... Um... Mm. <grych> Ty to się zaczął ziewać. Wow, przynudzam. Ale <grych> z ciekawostek to <grych> chciałam właśnie <grych> powiedzieć, że um, jeszcze taki utwór jeden instrumentalny w pełni nerwoso, To jest mega, mega świetne, bo to... E, brzmi jak taki motyw Gdzieś kiedyś przeczytałam, że to brzmi jak motyw muzyczny do programu e, fotograficznego I bardzo mi się to spodobało Do europejskiego programu fotograficznego I jeśli oglądaliście kiedyś dużo telewizji jak Ja jakiś... nie wiem, co to może być w ogóle europejski program fotograficzny e, Informacyjne, informacyjne. Powiedziałam fotograficzny? No Oj, chodziło o informacyjne. No i teraz wszystko się zgadza Aha, że serwis informacyjny taki e, Trochę tak a my mamy coś z tym wspólnego. A ja dzisiaj słuchałem serwisu informacyjnego w radiu i powiedzieli tam, że y, że wróciły tramwaje do Poznania na Wielpięcicę. A gdzie uciekły? No, moi drodzy słuchacze z Poznania, no, je wróciły na Wierzmieńcice. A my wracamy do jeszcze ostatnich słów na temat Running Out of Time Rexy, bo są też takie utwory, które po prostu bardzo nawiązują do takiej klasycznej, nie wiem, muzyki rockowej. Takiego... Że to jest taki takie utwór? Takie fajne. Ten jest specyficzny i myślę, że powinniśmy posłuchać go teraz, a potem powiemy sobie więcej... Co tylko to, że to jest w ogóle z lat osiemdziesiątych? No tak. To jest napisane 2016. Dlaczego? To jest e, z 81. wydana. To jest... I na, na okładce, w sensie na profilówce tego artysty jest gościu w masaczce covidowej. Co ty gadasz? No. A to na pewno dodałam dobra? No, no nie wiem. No dobra, to usłyszymy i pogadamy. Dobra. Ej, no nie mów takich rzeczy... No, okazuje się, że, bo my się teraz tak pokłóciliśmy strasznie, ale się okazuje, że oboje mieliśmy rację. <gry> tak, to prawda. I doszliśmy do mega ciekawego fenomenu, bo już do, doszliśmy do tego, znaczy nie doszliśmy i nigdy nie dojdziemy do tego, skąd wzięło się zdjęcie tego chłopczyka <gry> z maseczką. Ale już wiemy, co się stało. Miałam rację, jest to zespół z Wielkiej Brytanii, który swoją pierwszą płytę wydał w 1981 właśnie Running Out of Time, na którym znajdował się e, utwór Running Out of Time, e, który przed chwilą słyszeliście, jeszcze raz przypominam, że ho, mowa o zespole Rexy, a to, to też miał rację, bo okazuje się, że oni w 2020 wydali drugi album Rexy 2. Po 39 latach. To jest niesamowite i ja tym nie wiedziałam, bo ja znam tylko, e, tylko właśnie ten pierwszy album, dlatego, że kiedyś. E, przez przypadek, jakby z nazwą CD tego. I no. Więc to jest całkiem ciekawe. Jest no ja, ja nie słyszałem o sporo, który bym większą miałbym przerwę w karierze chyba. No chyba nie, chyba. To, bo my mamy taką tendencję do... Bo ostatnio w y, audycji solowej zaczynaliśmy od Salemu. Jeśli y, słuchacie, to pewnie pamiętacie. I wtedy gadaliśmy o tym, że oni sobie tak zniknęli. Ale tutaj... tutaj... Ale oni zniknęli na 10 lat, czy na ile? No, na no, 10. No, a tutaj jest 39. <głos> <głos> Więc, y, kochani, no kto to przebije? Chociaż myślę, że na pewno, na pewno ktoś by się znalazł. E, no dobra, i teraz co? E, aha, mieliśmy sobie porozmawiać o tym tekście, ale tak się zaangażowałam w doszukanie się swojego, swoich trzech e, złotych, trzech groszy godności, nie wiem, jak to się mówi, e, że, że, się, że się zamyśliłam, ale ten tekst na początku jest, jest bardzo fajny. No bo nie wiem, jest... Co tam jest, bo ja nie znam angielskiego. A, e, to ja postaram się e, postaram się przetłumaczyć. Jeśli słyszysz clicking, nie wiem, jak to jakby, mi, mi. Uh, on the line, uh, the interference will be mine, every single word you say down on the tape and field away. Um, I no, każde słowo, które wypowiadasz e, jakby spada na taśmę i odlatuje. Tak jakby latuje, no nie wiem. No, chciałam powiedzieć o tym, że jesteśmy w radiu i wszystko, co tutaj mówimy sobie w eterze, to, to trochę idzie w przestrzeń i nie do końca wiemy, do kogo to dociera. I to z jednej strony jest bardzo pociągające, a z drugiej strony... Ja myślę, że do świetnej ekipy to docieram. <laughs> Na pewno. Wszystkich e, tych trzech słuchaczy, którzy słuchają teraz, to bardzo serdecznie pozdrawiamy. Szczególnie, jeśli jest jakakolwiek osoba, która słucha naszej audycji regularnie, to e, z tego... No nie wiem, czy coś by mnie bardziej ucieszyło niż taka wiadomość, że, że ktoś... A który teraz jest odcinek... Myślisz post-office 50? Ojejku. Nie, bo 50 to by było rok, a rocznicy jeszcze nie mamy. Ale niedługo będziemy mieć rocznicę. Tak. Ale to taki 30, 30, 35? 35 odcinek The Office. Załóżmy, że dzisiaj jest nasza 35 rocznica. No. Ym, I z tej okazji wejdziemy sobie w różne Może... głębie naszych dusz. No, a... I sz to... szczegóły prywatne naszego życia, które was nie <grymne> powinno <grymne> obchodzić. <grymne szczegóły mojego życia. To e... może puścimy Thinking About You, ponieważ myślimy o was. Tak, i jest to oczywiście Frankie and the Witch Fingers i e, byłam jakiś czas temu na randce i no co, może dzieci z tego nie będzie, ale przynajmniej e, teraz e, mam Frankie and the Witch Fingers i pozostawiam w was z utworem Thinking About You. Thinking about you, Frankie and the Witchfingers. No, piękno to jest. Super. Jeden z ich popularniejszych utworów. Jest to jeden z ja... utworów. <laughs> jest to jedna z muzyk, którą słyszałam w swoim życiu. Uh -huh. e, jeden z ich popularniejszych utworów, ale ja go bardzo, bardzo lubię. I co mogę powiedzieć o Frankie and the Witchfingers? Mogę powiedzieć to, że będą na tegorocznym ofie. A my wybieramy się na OFF-festival tak No, jest... super. Wszystko się fajnie układa. Wszystko się nam pięknie składa, układa i co? I fajnie dla nas. Cieszcie się naszym szczęściem. Dzisiaj jest taki dzień, że możecie. A co dniu... dzisiaj robiłaś na przykład, ja skoro już o dzisiejszym dniu? Ja dzisiaj byłam w pracy. Wow. Dzisiaj pracowałam w fabryce. Wyjątkowo. Przemysł ciężki. Tak. Wznosiłam się na wyżyny zuchwały i dodatkowo z wyżyny swojej wytrzymałości fizycznej. Zagłębiałaś się w struktury budowli z tektury? Tak. No. Skąd wiedziałeś? Ja <laughs> e, się mówiłam. Robiłam bardzo fajne rzeczy. Dzisiaj robiłam próbki e, materiałów dla hurtowni tkanin. Ale jest to praca, które, w której nie widzę swojej przyszłości, bo e, szefostwo chyba mnie nie widzi tam. Nienawidzi. Tak, nie nawidzi po prostu. Mhm. Nie, tam wszyscy byli bardzo, bardzo mili. Jeśli e, ktokolwiek z moich współpracowników, moich coworkers tego słucha, e, to pozdrawiam serdecznie. Bardzo, bardzo miły dzień. Ale no tak. Tak było i teraz już nie wiadomo, czy będzie. A co jeszcze chciałam powiedzieć co ciekawego? Boże, jakiś wspaniały line-up jest na festiwal. Szczerze, nie wiem, czy. No mega. Nie wiem, czy jeszcze coś bym potrzebował. Ale to my gadamy o tym yy, w ogóle co, co tydzień chyba. Ale teraz jeszcze yy, dorzucił pan Artur do pieca. Fajnie, <śmiech> ponieważ oczywiście mamy jeszcze tutaj Wednesday i. O czym już też mówiliśmy, ale jakby to jest zawsze fajna informacja do powtarzania sobie. Że się zobaczy Wednesday w te wakacje. No i na przykład jeszcze będzie Artur Werokaj, może puścimy dzisiaj Artura Werokaja w ogóle. O, myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry wybór na dzisiejszą audycję, która właśnie jest takim trochę kosztownym. Wielkim postem Jest wielkim postem dokładnie moi drodzy, bo my jesteśmy Wielki post słup. office. I my jesteśmy wielkimi ludźmi też. Mhm. O, ja jestem na przykład wielkim człowiekiem, ponieważ dzisiaj rano uprawiałem sport. Ja właśnie zapytałem o, o to właśnie, co ty robiłaś, żeby móc odbić piłeczkę i jakby taki self-insert tutaj dać swój. A ja wiedziałem, co ty robisz i specjalnie z tego też powodu... To unikałaś. Nie a, no unikałaś. No. no dobra. już dzisiaj słyszałam tą historię, ale... Sto razy? Tak, ale możemy posłuchać pierwsze. No to jeden, ja dzisiaj... tej historii. Dobra. No to kurde, ja dzisiaj byłem na ściance wspinaczkowej, a potem słuchałem GIS. Także... Jest white naprawdę boy, fajnie, whiteboard white white white summer. Wciąż jesteśmy, wciąż jesteśmy tutaj, no. wciąż karabinczyk przy spodniach, <laughs> wąs. Mule ta już nie ma, ale jest, jest z nami myślami. Ale no, Mule myślę, że niedługo może wrócić tutaj na antenę. Może wrócić też do łask z moich chorąg. Ja bardzo chętnie się podejmę tego wyzwania. Takiego fryzjerskiego? Tak, jeśli ktoś z was e, poszukuje e, fryzjera, amatora, to jestem bardzo, bardzo chętna. Call me anytime. A teraz co? O, teraz coś wspaniałego i też również od Tytusa. A, no to, to ja z tego miejsca pozdrawiam Olka Majkowskiego, który mi to pokazał. I to jest Helen Sun Shiny Kindness. I to jest taka fajna muza, taka trochę trip-hopowa. Oh, Sun. Fajne to jest Fajne, ale trochę krótkie, mogłoby jeszcze trochę pograć co nie? A czasami to, co krótkie I szybko się kończy, to jest właśnie dobre I to jest chyba taki moment y Ciesz się, że to się stało, a nie Że się skończyło <grym> Tak. Nie, ciesz, się, ciesz, się, ciesz się, że się stało A nie smuć się, że się skończyło coś takiego. Nie patrz nad rozlanym mlekiem nie płacz nad rozdanym kakałkiem Nie płacz nad skończonym post-office Ale jeszcze trochę mamy czasu, więc nie musicie płakać. Ja będę płakał, oczywiście No my co tydzień płaczemy, oczywiście Płacz, to zdrowie Ja nie umiem, niestety Ale za to mogę was O, zaskoczę was teraz za, za jakiś czas jest szansa, że będę chodzić na lekcje śpiewu Co nie jest do końca jakimś takim moim pierwszym wyborem życiowym Ani też takim ostatnim, tylko jakimś takim losowym trochę Ale to jest szansa dla nas tutaj, teraz, Na sukces Na sukces, że może jakoś tak w jakiś sposób, nie wiem, może mnie to naprawi to Ja zabiję ja za a ty zaśpiewasz na przykład wtedy Tak jej. To może, to poczekajmy tak do czwartej lekcji i wtedy przedstawię wam moje umiejętności i ocenimy sobie tutaj wspólnie na A możesz gwizdać? Tak, potrafię. A Riana nie potrafi, więc y, jestem lepsza. Ariana Grande? Granda? Aha, okej. Okay. Riana nie potrafi gwizdać. Ja ostatnio próbuję gwizdać, ponieważ y, mi, ja lubię taki tekst ostatnio, że ktoś na przykład robi coś fajnego i y, reakcją na to jest. Y, "Pa jak zrobił, tako". <śmiech> <śmiech> Bardzo i to wymaga mega dobrej koordynacji, jakiejś takiej ust, żeby szybko przejść z mówienia do gwizdania to nie jest takie proste ja mnie. chyba dobrze potrafię tylko <śmiech> nie <śmiech> wiem, coś takiego to jest naprawdę cyrk z czasami, co? to jest naprawdę czasem cyrk a czekaj, a ja zobaczymy czy mi wyjdzie, bo ja muszę zrobić takie, taki ptasi jakby dźwięk, taką sowę <śmiech> nie, nie brzmi to Wow! Trochę jest, jest, trochę jest, nie? To jest niesamowite, jak bardzo technologia poszła do przodu, że można teraz puścić po prostu taki dźwięk. Nie, żartuję, napra <grym> naprawdę tuż to zrobił. Co za chyba można posadzić takiego pajaca przed mikrofonem? <grym> no, to, to pewnie, pewnie dlatego tak liczba słuchaczy... No, po poziom spada, po poziom spada. <grym> poziom wzrósł. Dobrze. Ej, kom... ja myślę, że mogę powiedzieć. Nie, nie będę... nie będę tego opowiadał, chyba, na no, zosta zostawmy no, zostawmy szczegóły naszego siebie. prywatnego życia dla no, nas. No, my to mamy tak. Jest, no, nas się czyta jak z otwartej książki czasami i to nie wiem, że to jest dobrze. No, no właśnie, ale chyba ta bliskość pomiędzy nami a wami. E, jest niesamowita. Jest niesamowita dla nas, że naprawdę czujemy się. Jak bracia. Jak bracia siostry. Współbiesiadnictwo. No. Fama z Grochowska, coś tam. No. Paweł. O, a ja mam takie specjalne życzenie, skoro mamy wielki post. To na, na przedostatnim utworze to będzie taka niespodzianka ode mnie. A teraz? Skaczemy. Nie, nie będziemy tego puszczać. Tak, będziemy. A, tak? Tak. Ale które? A dobra, to po potem. A teraz. E... A puścimy, puścimy teraz Arturę Wyrokaja, może? Tak, tak jak mówiliśmy, krążymy wokół OFA, trochę troszkę. Troszkę bardziej ostatnimi czasy, i puścimy sobie Artura Warokaja. A co sobie puścimy? Może. Może coś, co wszyscy znają? Tak, puszczamy to teraz. Dobrze. A wysłuchacie. A noite, quando volta, traz estrelas no bornal, Cofres do sertão, que semeia no quintal descendo do horizonte, ele tira seu chapéu Olhando o olho d'água, que cuspia para o céu Pés de uma manhã, passeando pela mão O vento no seu rosto sopra leve tiro sol Como tira o pó De um velho palitó E pondo os pés na lama Seu sapato feito só De barwo pra ser casco, Quando então pisar na drę... Artur Werokaj Caboclo czyli brazylijski kompozytor gitarzysta oraz wokalista którego zobaczymy na tegorocznej edycji OF Festiwalu, z czego bardzo się cieszymy e, utwór który usłyszeliśmy pochodzi z płyty o nazwie Artur Werokaj z 1972 roku a ja jestem Tytus Walterowicz i tak tutaj do was mówię naturalnie ale fajne mi to wyszło, tak szczerze. Czekaj, był taki kurde filmik. Teraz mówię do was całkiem normalnie. A teraz mówię jak z reklamy, bo jestem bardzo zajebisty. Witamy w reklamie Audio Z. Wow. Znasz to? Tak, ale bardzo bardzo mi się podoba, jak to robisz. Aha, no co dziękuję. Hehehe. Ja. Imponuje mi to. Ja czasami tak robię, że ludzie się mnie pytają, o, jesteś w radiu, to powiedz coś. A ja mówię, ale co mam powiedzieć? I tak e, mówię, mówię i wtedy mówię, w pewnym momencie zaczynam mówić w ten sposób. I za każdym razem oni to kupują. Jakbym miała, była taka <śmiech> Że ty serio tak robisz? Tak. I to jest takie świetne. A może no Ja w ogóle zacząć w radiu mówić? rozmawiam, no... To jest tak na co dzień, się rozmawia A brady, mam teraz mam radiowy głos taki. Ja normalnie, normalnie mówię w ten sposób O jakieś jakie śmieszne um, Ale może ja powinnam zacząć mówić w ten sposób Bo dużo osób mówi mi, że tak jest o wiele, wiele, wiele ładniej I wtedy zapraszają do czytania sobie książek na dobranoc Więc może moi drodzy, to jest jakieś wyjście Czy brzmi to naturalnie? Myślę, że tak Zapraszamy znaczy, do reklany Nie, chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, że Myślę, że możemy od następnej audycji Prowadzić się w ten sposób Co ty myślicie? Dajcie nam znać w komentarzach No Ach, jak świetna A jak zawsze możecie do nas pisać e... Ej, a teraz już ją zapuścimy Jej Teraz będziemy płakać Teraz będziemy płakać, bo przychodzi do nas Magda Marko z utworem Still Beating tak. O, o, coś tutaj się popsuło. Magda Marko źle zagrał nam. Ale teraz już będzie dobrze i... Jazda! Now I'm seeing tears in her eyes. Half and half, make believe, so she thought well, my heart was on my sleeve. Honey, I cried too. You better believe it. Beats for you Even though you don't feel it Ever go and hurt someone? Never meant to sing my tune for anybody else out there. Beats for you Even though you don't feel it Honey, I cry too You better believe it Honey, my heart still beats for you Even though you don't feel it Certified Hood, Classic. No tak jest. Ale to zawsze jest dobre. No, Moja z... Katorka posiada winyl Makadamarko w naszym mieszkaniu. I jak puszczy to. Ona ma dużo winyl. To prawda. Fajnych. Bardzo serdecznie. A ja puszczę też takiego jeszcze fajnego, melancholijnego jak to. A co na przykład? Mmm. Kurde, na przykład. A w sumie mało czasu zostało. To może na przykład Zims. Tak, to jest coś w sumie Melania ja dzisiaj, teraz mam trochę zachrypnięty głos, ale postaram się churkować e, tutaj wam. Ups! Jestem zalogowany na SoundCloud'a na komputerze radiowym. Cały czas byłem, od paru tygodni. No. <laughs> A nie, jednak nie byłem. Ale jakby jak się wpisuję, to wyszukiwarkę to jest mój profil. Fajnie. Ale I guess I shouldn't have said that. Because it's forbidden. This is a forbidden knowledge. It's forbidden in our house. I will die in this house. Dobra, to teraz tak. To teraz. Yy, Co? Ja, no? ja, ja śpiewam, a wysłuchacie. Dobra, to teraz usłyszymy Magdę yy, z jej nową piosenką. <głos> tak. I. któraś do tyłu jest... nie przywołał. Tak. To jest Poznański Zespół Zems, ale tytułu właśnie nie przywołałem, ponieważ jest strasznie wurgarny. Ale nie ma za dużo związan związane z... Ojejku. Nie ma za dużo wspólnego z tekstem. Ale ta piosenka ma 966 wyświetleń, czyli jak chrzest polski. Czyli Wielki Post, więc jakby taki generalnie jest tutaj... Generalnie historyczny aspekt. Historyczny, katolicki, takie kurde... Coś takiego. Dobra. No to co? No też gramy i śpiewamy. Eee, jednak nie. Bo to nie działa. Ale w topa. Ale... Bo tutaj, kurde... Dobra, to wiecie co? To puścimy tam piosenkę na następnym wejściu. A teraz puścimy coś innego. To... Możemy się tak umówić? Tak, myślę, że... Bo tutaj komputer minowali, niestety. <śmiany> <śmiany> jednak... Przepraszamy, ale no to się zdarza. To co? A, e, dobra, a mogę ja cię zaskoczyć teraz tak trochę? Tak, e, robimy sobie tutaj e, niespodziankę. Dobra. chyba się nie doskoczyłem, nie? że jestem przewidywalny. No jesteś, jesteś dość przewidywalny. Oczywiście bo to Radiohead, Head. Radio Głowę. The Radioheads, <laughs> e, Tak zwani e, Radioheadzi. No. E, no i to jest taki movement e, w Polsce, który się wykształcił. Słuchaczy Radio Afera. Słuchaczy Radio Afera. Radio Głowi. Mhm. To no. my. Także wszyscy, którzy słuchacie teraz i słuchacie radia, to fajnie. Jesteście fajnymi ludźmi. A w ogóle wiesz, że Radiohead się nazywał kiedyś On a Friday, a jutro jest Wielki Piątek. Wow. Czyli jakby byś... wszystko się znowu łączy. No. Jigsaw falling into place. <głos> <głos> no dobrze. No wiesz jak jest. Tak. A ja z tego miejsca chciałabym serdecznie pozdrowić e, Franciszka Szymańskiego z naszej redakcji, bo właśnie się dowiedziałam, że dzisiaj imieniny obchodzi Franciszek. Także jeśli słuchasz Kurne, to no to, jest to z... mega super, w sensie jakby... Yy, wszystkiego najlepszego. Sto lat, 100, lat, 100, lat, sto lat. Sto lat niechaj niechaj żyje nam. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Tak tutaj się świętuje generalnie. Czy jest jeszcze pokolenie, które pamięta zapach świeżego <głos> siano? Jest, my znamy ten cash. Tak, świeże siano to jest <głos> uh, making money is the easiest thing in the world. I can feel the strumień pieniędzy coming <głos> to me. Uh, Life is full of zasadka. to jest kopa z but after all life is worth living. A, ja wie, <laughs> yy, a wiesz, co się stało pod legnicą? Co? Chłop się zostawiać <laughs> nicą. <laughs> no dobra. No, no, no dobra. A teraz yy, ostatni otwór na dziś. My bardzo wam dziękujemy za specjalną edycję Post Office. Yy, wielki post. Jak zawsze Magda oraz... Walterowicz Tytus. <laughs> A po nazwisku to po pysku, <laughs> e, także je, e, no. I teraz e, na koniec moja autorska piosenka e, Gzyms e, się nazywa i... Magda śpiewam. Ja śpiewam, tak. No, to posłuchajmy. E, na Naficie Major Suchodolski <laughs> tutaj jest, także myślę, że zapowiada się Ostra, ostra Jazda. E, no, pa. Dziesięć tysięcy kosztuje mnie, żeby pójść na spacer z Tobą. 10 godzin leży pod kocem z Tygrysami, myślę i męczy mnie kac. 10 tysięcy kosztuje mnie, żeby pójść na spacer z Tobą. 10 godzin leży pod kocem z Tygrysami, myślę i męczy mnie kac. Loka w mojej głowie dziś zmieniła kolor na czerwony. Moje buty Życia zmieniły swój połysk na jakiś półmat Między półkami gdzie kości kombajn Babcie wąskami a w wózkach bomba Welcome to the odchodzi world Chodź na brązowo nasz świat Dziesięć tysięcy kosztuje mnie Żeby pójść na spacer z tobą Dziesięć godzin leżę pod kocem z tygrysem I myślę i męcz mnie kac Lapka awaryjna w mojej głowie Dziś zmieniła